Program drugi Polskiego Radia to już godzina szósta. Poranek dwójki. Wiosenne dzień dobry. Jest poniedziałek, 30 marca to 89 dzień roku, więc do jego końca pozostało 276 dni. Słońce wzeszło dziś na niebie o godzinie 5.22, zajdzie o 18.12, więc dzień potrwa blisko 13 godzin. To jest oczywiście efekt tego, że skróciliśmy weekend o godzinę, no ale za to mamy więcej czasu, żeby złożyć życzenia tym, którzy świętują. A są to dziś Amelia, Dobromir, Quirin. I Leonard składamy Państwu najlepsze życzenia. Pogoda. Dziś w Polsce zachmurzenie będzie duże, w centrum i na północnym wschodzie początkowo też większe przejaśnienia. Na zachodzie i południowym wschodzie opady deszczu, a w górach również opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Ale mimo wszystko możemy spokojnie mówić o wiośnie, a wraz z wiosną budzą się też do życia zwierzęta. Chociażby zwierzęta w śląskim ogrodzie zoologicznym. Większość z nich nie przebywa już w zimowych pawilonach wewnętrznych. Można je zobaczyć na wybiegach, mówi rzeczniczka Chorzowskiego. Gozo, Aneta, błyszczak. Wiosna to jest taki fajny czas, podczas którego wypuszczamy właśnie zwierzęta, które były całą zimę na zimowisku, w pawilonach wewnętrznych. Mamy na przykład małego kangurka, który urodził się wewnątrz i dopiero niedawno pierwszy raz wyszedł na wybieg. Ostatnio wypuściliśmy też emu. Na wybiegach można zobaczyć żyrafy. Zwierzęta chętnie wychodzą na zewnątrz, pokazują się. To wiadomość nie tylko dla małego kangurka. Dziś temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni nad morzem, około 11 stopni w centrum do 13 na wschodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 2 do 5 stopni. A my jesteśmy z Państwem do godziny 9. Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis, Tomasz Szachowski i Jakub Rozek. Jak witamy Państwa muzycznie. To fragment Koncerto Grosso na sześć trąbek Sztylcela w wykonaniu Morisa André i Przyjaciół. 8 minut po godzinie szóstej. Poranek dwójki w włoskim Instytucie Kultury w Warszawie można zobaczyć wystawę Maintain Mountains, która odpowiada na pytania, jak wielkie wydarzenia sportowe, chociażby Igrzyska Olimpijskie, wpływają na górskie ekosystemy i żyjące tam społeczności, ale też jak budować przyszłość regionów górskich w kontekście masowej turystyki, zmian klimatycznych i dużych wydarzeń. O tej wystawie na pewno dziś Państwu opowiemy, podobnie zresztą jak o rekomendacjach kulturalnych, a właściwie usłyszymy kolejną porcję rekomendacji kulturalnych i to wciąż nie będzie koniec, bo zerwiemy dziś też kolejną kartkę z kalendarza. Maria Wafel, sekretarka osobista prezesa Ryszarda Ochuckiego. Sekretarka osobista jest do wszystkiego. i Sentymentalna piosenka i była pani od chińskiego, która bardzo, tenże prawda, jak przyjdzie Chińczyk do kina, to musi zrozumieć o czym ja śpiewam. To oczywiście głos Zofii Merle. Natomiast o godzinie 8.30 usłyszą Państwo głos Mary Tamkowicz, która otrzymała nagrodę za najlepszy zrealizowany scenariusz w trakcie tegorocznej Skript Fiesty. Nagrodzona została za film Pod Szarym Niebem. To jest film, który śledzi losy Leny, czyli reporterki dokumentującej demonstracje w 2020 roku, których uczestnicy sprzeciwiali się reżimowi Łukaszenki i brutalnym działaniom Omonu. A jaka jest recepta na udany scenariusz? Mam nadzieję, że dziś Mara Tamkowicz to zdradzi o godzinie 8.30. Przed nami też kolejny odcinek cyklu językowego Słowo się rzekło. Pierwsze opery Rossiniego nie stanowiły jednak jeszcze arcydzieł, a ich powodzenie nie było też jednakie. Wszakże szczegółowe ustępy dawały już poznać lwa po pazurach. To będzie słowo się rzekło dziś z pazurem. To na pewno. W Hongkongu natomiast skończyły się prestiżowe targi sztuki współczesnej Art Basel. Tak się składa, że na miejscu był Joachim Ciecierski, który spotkał się z Natalią Załuską, więc będą mieli państwo możliwość poznania efektu tego spotkania dziś w poranku dwójki. Przed nami także płyta tygodnia, która być może trafi w państwa ręce. Muzyka Jerzego Fryderyka Händla, utwory w wykonaniu na zespół wokalno-instrumentalne Music Gloria. I to jest nasza płyta tygodnia, ale przygotowaliśmy też płytę dodatkową: Universal Prayer, czyli dzieła churalne Andrzeja Panównika w wykonaniu polskiego narodowego chóru młodzieżowego. Poranek dwojki małpapolskieradio.pl Ten adres mailowy na pewno dziś się Państwu przyda. The <laughs> Andaluza z cyklu 12 tańców hiszpańskich Granadosa w wykonaniu Man Manuela Barueco i Tomasa peringa 16 minut po godzinie 6 w tym tygodniu obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Ptaków, dokładnie 1 kwietnia, ale ja przypominam o tym dziś, no bo siłą rzeczy 1 kwietnia wszyscy będą mówić o prima Aprilis. A tu święto święto ważne, ważne, celem Międzynarodowego Międzynarodowego Ptaków, Ptaków ustanowionego już w w roku roku zwrócenie zwrócenie uwagi na zagrożenia zagrożenia przed jakimi ptaki stoją, ale też zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich ochronę. Z okazji tego święta na pewno bardzo warto przyjrzeć się uważnie ptakom, ale też zastanowić się, być może już dziś, czy jest taki ptak, którego śpiewu mogliby słuchać państwo godzinami, bo ja chciałbym o to państwa dziś spytać. I czekam na wiadomości. Jakub.jemrozek.małpa.polskieradio.pl Ptak, którego śpiewu mogliby słuchać państwo godzinami. kalendarium. Do którego zaglądamy. 29 lat temu w Brytanii zmarła Janina Brochwiczówna, aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa, znana m.in. z ról w filmach Każdemu wolno kochać, żona i nieżona. Z kolei 16 lat temu w Warszawie zmarł Krzysztof Teodor Teplic, pisarz, publicysta, autor scenariuszy filmowych, m.in. serialu 40-latek. Jaki był 30 marca na przestrzeni lat? Sprawdza to Mariaczok. 30 marca to Dzień Urodzin Wspaniałych Artystek. 169 lat temu na świat przyszła Gabriela Zapolska. Aktorka, powieściopisarka, dramatopisarka i felietonistka. A najsławniejszy jej tekst to oczywiście Moralność Pani Dulskiej. Kucharka! Hanka. Chodź palić w piecu salonia żywo! Mela, Hesia, wstawać, nie chcę przepowiadać gamy do grania? Jak palisz? Skaranie boskie z tym tłumokiem do krów, nie do pańskich pieców. Ty do niczego, ja ci pokażę. Niektórzy na jej problematykę, na jej odwagę. Piętnowania wad mieszczaństwa, uważali za Polską za przy wszystkich jej pewnych niedostatkach literackich, bo napisała za dużo. Traktowali ją dobrze. Znaczy, uważali, że przynajmniej ta krytyka, wymierzona rzeczywiście w takie absolutnie podstawowe, irytujące wady mieszczaństwa, jest słuszna. Mówiła doktor Eliza Kącka. Jej tata był maszynistą sceny, dlatego cała rodzina mieszkała w teatrze. A z obecności małej Jadzi korzystali reżyserzy, którzy obsadzali ją w rolach dziecięcych. 111 lat temu w Łodzi urodziła się Jadwiga Andrzejewska. Oczaskała się z teatrem, nie miała żadnej tremy, była swobodna, czuła doskonale teatr, znała wszystkie zakątki, obserwowała najlepszych aktorów. A pierwszą rolą, taką dziecięcą, którą zapamiętała, to była rola Nabuchodonozora. Tak, Żabusia, tytułowa bohaterka sztuki Gabrieli Polski nazywa swoje małe dziecko. Mała Andrzejewska miała 6 lat. Dziecko w sztuce jest troszkę mniejsze, ale to już jest bez znaczenia. To była pierwsza rola, którą ona zapamiętała. O gwieździe kina międzywojennego Jadwidzy Andrzejewskiej opowiadał dr Roman Włodek. 30 marca to, jak wspomniałam, dzień urodzin wspaniałych kobiet, także tych związanych ze sceną i ona należała do nich w pełni.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 Mówiła niezapomniana aktorka Zofia Merle. 64 lata kończy dziś urodzona w Toruniu aktorka Adrianna Biedrzycka. Piosenka. Jeździmy z moją córą, z Michaliną, z recitalami. We dwie śpiewamy w duecie, na głosy i nie tylko. Dla mnie to, to jest tekst przede wszystkim. To jest numer jeden. Oczywiście, że, że ta, ta część kompozytorska musi być genialna, a śpiewamy mnóstwo, jeżeli chodzi o kabaret starszych panów, mnóstwo piosenek, czy Jonasza Kowty, czy Agnieszki Osieckiej. Także łączymy. Wash and go, tak? I, i muzyka, i poezja. Mnóstwo pięknych lat z piosenką i pięknymi tekstami. Poezją dla Adrianny Biedrzyckiej. Trzy lata temu pożegnaliśmy historyka i dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesora Pawła Śpiewaka. Byłem dzieckiem, które dużo czytało i właściwie spędzałem dużo czasu w bibliotekach szukając książek dla siebie. Pewnie w większości wypadków nic nie pamiętam z tych książek, ale na pewno jedna rzecz się wyrabia w trakcie takiego czytania, to znaczy poczucie smaku. Pewnej literatury nie mogę. Od razu wyczuwam, co jest jakby złe czy dobre, nawet jeżeli są jakieś mody wbrew modom, wbrew oczekiwaniom. Ale to nie znaczy, że rozumiałem poezję. Mówił profesor Paweł Śpiewak, który odszedł trzy lata temu. To może jeszcze jedna, niezwykle ważna data. 30 marca 1764 roku zmarł wybitny włoski kompozytor epoki baroku Pietro Locatelli. Posłuchajmy zatem fragmentu Concerto Grosso F-Moll Locatelliego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Ja dodam tylko, że 9 kwietnia maestro Maksymiuk będzie obchodził 90. rocznicę urodzin co oczywiście znajdzie swój mocny wyraz na antenie dwójki. Między innymi od kolejnego poniedziałku to właśnie jemu będzie poświęcona nasza płyta tygodnia. Przypomnę, 30 marca 1764 roku zmarł wybitny włoski kompozytor epoki baroku Pietro Locatelli, którego muzyki słuchaliśmy przez ostatnie minuty. 28 minut po godzinie szóstej. Ciekawy jestem jakim środkiem lokomocji poruszają się państwo dziś do pracy. Jak się okazuje 60% użytkowników samochodów w Poznaniu i Trójmieście deklaruje że byłoby im trudno zrezygnować z własnego pojazdu. To jest wynik raportu, który został opublikowany, a nosi on tytuł Co nas porusza? Polska ma też jedne z najwyższych wskaźników motoryzacji w Europie. Co to oznacza? To oznacza chociażby to, że mamy 601 aut na 1000 mieszkańców. Przyznają Państwo, że sporo. W tej kwestii wyprzedziliśmy już Niemcy, choć jesteśmy w tyle m.in. za Luksemburgiem i Cyprem. Natomiast badacze, bo nawiązuje cały czas do tego raportu, oni chcieli sprawdzić, jak bliższe i dalsze podróże wpływają na środowisko i co motywuje mieszkańców do wyboru różnych środków transportu. Na potrzeby tego badania przeprowadzono dwa sondaże wśród mieszkańców Poznania i Trójmiasta i pogłębione wywiady z 58 ankietowanymi okazało się, że 10% najbardziej mobilnych osób w Poznaniu, Gdańsku, Gdyni i Sopocie generuje 44% emisji gazów cieplarnianych związanych z, transpo z transportem osobowym. Dalekie przejazdy stanowią oczywiście w miastach mniejszość, bo w codziennej mobilności dominują dojazdy do pracy, do szkoły, do sklepu, podczas których mieszkańcy najczęściej wybierają samochód. Natomiast autorzy raportu stwierdzili, że za największą emisję gazów cieplarnianych odpowiadają osoby w średnim wieku, a za najmniejszą, siłą rzeczy, to w miarę logiczne, ludzie w wieku emerytalnym. Natomiast największymi emiterami są też osoby z wyższym wykształceniem i w najlepszej sytuacji materialnej. Z samochodów część korzystają też mężczyźni niż kobiety. Z badania wynika, że 65% ankietowanych nie wyobraża sobie życia bez auta, a ja znalazłem kolejne wytłumaczenie na to, dlaczego nie mam prawa jazdy. Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do?" Yeah. leaving home. Artney John Lennon, She's Living Home, grał Miloš Karadaglicz, a śpiewała. Torianos. Pytam państwa dziś o ptaka, którego śpiewu mogliby słuchać państwo godzinami. Radio.pl. Pan Marek Złowicza pisze tak. Dzień dobry, jeśli miałbym wybrać jeden ptasi głos, którego mógłbym słuchać godzinami, byłby to zdecydowanie skowronek. Jego śpiew kojarzy mi się z beztroskimi wakacjami u dziadków na wsi, kiedy jako dziecko biegałem po łąkach i patrzyłem w niebo, próbując go wypatrzeć. Ten dźwięk ma w sobie coś niesamowicie podnoszącego na duchu. Lekkość, przestrzeń i wolność. Do dziś, gdy tylko go słyszę, wszystko zwalnia i robi się jakoś spokojniej. Panie Marku, bardzo dziękuję za tę wiadomość i jeszcze jedna, tym razem Niezłowicza z Krakowa od pani Anny. Dla mnie najpiękniej śpiewa Kos. To chyba jeden z najbardziej niedocenianych muzyków naszych parków i ogrodów. Jego poranne koncerty są pełne subtelności i elegancji. Czasem brzmiał jak improwizacje jazzowe. Często wchodzę wcześniej do pracy, wychodzę częściej do pracy tylko po to, żeby przez chwilę posiedzieć na ławce i go posłuchać. To mój mały, codzienny Rytuał. Jeszcze jeśli powie pani, pani Anno, że jedzie pani do tej pracy rowerem, a nie samochodem, to już będzie pełnia szczęścia. radio.pl. Ptak, którego śpiewu mogliby słuchać państwo godzinami. Wiersz na dzień dobry. Z ptakami jak z poezją, a w tym szczególnym czasie Wielkiego Tygodnia przed świętami wielkanocnymi towarzyszyć nam będą w poranku dwójki wiersze Anny Kamieńskiej. Prorokini Anna, tak kardynał Józef Głęb nazwał poetkę podczas pogrzebu w 1986 roku. Aby głębiej zrozumieć Pismo Święte, Anna Kamieńska nauczyła się języka hebrajskiego, tłumaczyła psalmy, a także jedną z najpopularniejszych w dziejach chrześcijaństwa książek o naśladowaniu Chrystusa. Wydarzeniem w jej biografii stała się śmierć męża, poety Jana Śpiewaka. Szukałam umarłego, a znalazłam Boga. Napisała o swoim powrocie do wiary. Biblia była od tego czasu stałym punktem w odniesienia w twórczości Anny Kamieńskiej. Poetka przeczytała kilkanaście swoich wierszy przed radiowym mikrofonem. Oto jeden z nich. Do kogo mówię, do kogo mówię, gdy mówię do siebie? Kogo słyszę, słuchając głosu w sobie? Kto się krząta tam, w głębi, w kamieniołomach mnie? Kto odwala te czarne bryły? Kto toczy we mnie głaz pod nadaremną górę? Czyje te ledwo rozpoczęte rysy? Czyje te porzucone skóry kogoś, boleśnie rosnącego we mnie? Czyje to pracowite palce cierpliwie tkają kruchą przestrzeń? Czy ten robotnik ukończy robotę? Nierozpoznany nigdy, czy odejdzie ze mną? A jutro w interpretacji Elżbiety Kijowskiej posłuchamy wiersza Anny Kamieńskiej zatytułowanego Przebudzenie. Zanim jednak to posłuchajmy muzyki Fryderyka Chopina, będzie to Waltz Cismol op. 64, gra Agustin, a nie was. 19 minut pozostało do godziny siódmej, Ja mam cichą nadzieję, że być może w Państwa kalendarzach jest jeszcze pusta przestrzeń, chociażby na, na dziś. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcielibyśmy zaprosić Państwa na wielkanocny festiwal. Ludwika van Beethovena, a konkretnie na dzisiejszy koncert, w trakcie którego wystąpią Olga Bezsmertna i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Co usłyszymy? Usłyszymy muzykę Franciszka Schuberta, ósmą symfonię h niedokończoną, a także czwartą symfonię Gustawa Malera. Jeśli chcą Państwo odwiedzić Filharmonię Narodową dziś o godzinie 19.30, to znakomicie. Czekamy na telefony 22 645 22 22. Muzyka Gustawa Malera towarzyszyła nam przez ostatnie minuty, a teraz towarzyszyć będzie nam Magdalena Mikołajczuk. Dzień dobry Dzień dobry, Miłośniczka Ptaków. No nie, nie, nie do końca. Może i miłośniczka, ale absolutnie nieznawczyni. Ja się nie znam, nie rozróżniam, jaki ptak y, śpiewa. Znaczy rozróżniam mewę, ale trudno to nazwać śpiewaniem, bo mewy to są, jeśli chodzi o śpiewanie, mam wrażenie, tak, jak, trochę jak Florence Foster Jenkins, czyli chciałyby, ale nie mają, ym, nie mają warunków. No to, ale to, to, to samo mogę powiedzieć o wronach siwych, które po moim parapecie. I też nie najlepsze są też, w śpiewaniu. Natomiast rzeczywiście, jeśli wychodzę z psem na spacer rano, tak jak dzisiaj to było o godzinie piątej, to śpiew ptaków yy, yy, yy, yy, słyszalny, bo jeszcze jest spokój, prawda? Nie, nie za dużo osób na osiedlu. Słyszalny i tak różnorodny. Ja yy, yy, za diabła nie rozróżnię, yy, jakie to są głosy. Natomiast jest to chór takich troszkę awanturujących się yy, nie wiem, pani na bazarze. Yy, ja mam takie wrażenie, ale uwielbiam tego słuchać. Natomiast z takich ptaków, które może by chciały śpiewać, ale nie bardzo mają możliwości, ja kocham su sowy. Ma małe małe słówki, więc też myślę, że one nie za bardzo, ale one tak... Co one robią? Tak... Puf, puf, puf robią, prawda? Takie soby. No i no ja coś, wiem, coś że odwracam głowę o 180 o, o, o stopni. 180 <laughs> to mi stopni. się najbardziej podoba. E, a jak są głodne, to piszczą, tutaj nam podpowiadają e, z reżyserki koleżanki. E, w każdym razie kiedyś, kiedyś widziałam taki filmik e, z, z pewnym Słowakiem, który, e, któremu na balkonie się zalęgły e, sówki, i strasznie, takie małe, i strasznie mu tam nabrudziły. I on wychodził jednego dnia, pytał, co wy tu zrobiłyście. One się nie odzywały właśnie, nie, nie śpiewały, nie, nie, nie fukały. A trzeciego dnia przyniósł im wiadro i szmatę z wodą i powiedział, żeby posprzątały. Jest to z, z, z, bardzo zabawny film, ale to tak na marginesie. Natomiast ja też bardzo lubię papugi, które oczywiście są imitatorkami, więc mogą być i Marią Callas i, i, i, i Bobiem McFerrinem, i Ko kim tam chcą. Natomiast same z siebie no też nie mają zbyt takiego um, działającego jak miód na uszy głosu. Ale też warto na ich głos zwrócić uwagę. Więc nie tylko te pięknie śpiewające ptaki, chciałabym podkreślić ich, ich talenty, ale też takie troszkę z drugiej, trzeciej i czwartej ligi. To ja bardzo szybko powiem, jeśli chodzi o papugi. Kiedyś wynajmowałem mieszkanie i nagle słyszę głos za okna. Borysku, Borysku. To było blisko przedszkola, <laughs> więc byłem święcie przekonany, że ojciec woła swoje dziecko. Wychylam się i okazało się, że panu uciekła papuga o imieniu Borysek. Papu Papuga zwykle robiła takie okrążenie wokół bloku, ale tym razem się na swojego właściciela obraziła A ja myślałam, że to była papuga, która mówiła Borysku, Borysku, do na przykład, bo się przyzwyczaiła do poprzedniego lokatora tego mieszkania. nie, na nie, przykład. nie, nie ale nie. kto wie, być może na to Borysku, Borysku odpowiadała mu Januszu, Januszu chociażby, tak <głos> też mogło być. Ptaki plotkują chociażby w muzyce, w muzyce Witolda Ludosławskiego. Przyszła gąska do kaczuszki, obgadały kurze nóżki. To indyczki przeszła kurka, obgadały Gęźdź, że kaczka jest złodziejka i pijaczna, O indyczce zaś pantarka powiedziała, że blotkarka Teraz bójka wśród podwórka, że aż lecą bardzo piłka. Swoją drogą z ptakami jest tak, że one y, też mają pazury No Można powiedzieć bardziej szczegółowo szpony, ale hasło pazur jak najbardziej jest tu wskazane Słowo się rzekło o czym bardzo dobrze wie Agata Honcia. Przed tygodniem obiecałam Państwu, że opowiem o pazurach. Wyjawiłam, że nie znam powiedzenia gonić w pazur, a pytał o nie jeden ze słuchaczy. Ale o samym pazurze, językowo rzecz jasna, można opowiadać długo. I dziś właśnie nadszedł ten moment. Czy na przykład znają Państwo powiedzenie brać się na pazury? Czyli robić coś ze wszystkich sił, Tęgo się brać do czego, usiłować, jak objaśnia słownik Lindego sprzed 200 lat. Gdyby ktoś chciał uciekać biorąc na pazury, to by znaczyło, że chce wziąć nogi za pas. Ale w słowniku Doroszewskiego z połowy XX wieku, czyli późniejszym, znajdziemy i takie cytaty. Ceregiele będzie robiła, bierz się na pazury i wstawaj, to z Konopnickiej. Albo bierz się na pazury, jeśli chcesz zawielebnych wielebnych Twej nadstawiać skóry. A to cytat Strębeckiego. Sam pazur znamy oczywiście i z innych frazeologizmów. Można na przykład robić coś z pazurem, czyli z zapałem, z zaangażowaniem. W tym, co zostało zrobione z pazurem, potem widać pazur. Dlatego, że twórca pokazał pazur. Na przykład, o, wreszcie ten aktor pokazał pazur, a już myślałam, że go nie stać na dobrą grę. Albo, kapela naprawdę gra z pazurem, ciało samo podryguje. Czy też inny cytat, w tej wystawie widać pazur, Kustosz niewątpliwie się zaangażował. Takiej oryginalnej i poruszającej ekspozycji jeszcze dawno nie widziałam. Te wszystkie przytoczone frazeologizmy wskazują na energię, energię działania, Talent i zaangażowanie twórców. Z tym się wiąże też powiedzenie lwi pazur, które zresztą bywa opacznie rozumiane jako bycie groźnym. Nie, nie, nie. Być groźnym to pokazać pazury albo mieć lub pokazać pazurki. Ciekawe zresztą, że do pokazania pazurków, czyli takiego zadziornego, zaczepnego zachowania, przewrotnie i nawet politycznie, Bywały zachęcone wyłącznie kobiety. Ech, a sam lwi pazur to wielki talent jakiegoś mistrza. Kiedyś także szczegóły zdradzające wybitnego twórcę, czy w ogóle jednostkę wybitną. Zresztą to powiedzenie jest skrótem wcześniejszego zdradzać lwi pazur, znać lwi pazur, a także jeszcze dawniejszego poznać lwa po pazurach. No, gdy się porówna takie lwie pazury z pazurkami Mruczka czy Bonifacego, od razu wiadomo, kto jest królem i też przenośnie, kto jest tym wielkim, wspaniałym, wybitnym mistrzem. Dziś lwi pazur to frazeologizm książkowy, co znaczy, że nie wszystkim znany i na pewno nie używany powszechnie. Pisano jednak kiedyś tak wima lwi pazur znać w każdym prawie utworze, choćby nie najświetniejszym jako całość. To w 1936 roku. Inny cytat. Pierwsze opery Rossiniego nie stanowiły jednak jeszcze arcydzieł, a ich powodzenie nie było też jednakie. Wszakże szczegółowe ustępy dawały już poznać lwa po pazurach. Ten cytat pochodzi z roku 1868. Czy to koniec pazurów? Dziś tak, ale nie w ogóle. O pazurach, pazurkach i szponach można mówić naprawdę długo i kiedyś na pewno do nich wrócę. Do usłyszenia. Obiecałem Państwu, że dziś wydanie słowa się rzekło z pazurem. Z pazurem Agaty Chońci. Autopromocja. Wielki tydzień nastraja do poszukiwania wyjątkowych muzycznych przestrzeni wpisujących się w atmosferę kulminacji Wielkiego Postu i nadchodzącej Wielkanocy. Trudno wyobrazić sobie ten czas bez wydarzeń krakowskiego festiwalu Misteria Paschalia. Już dziś koncert zespołów Voces Suaves i Lee Inconity pod dyrekcją skrzypaczki Amandine Bayer a w programie muzyka Dietricha Bukstechudego, między innymi niezwykły kontemplacyjny cykl Membra Jesu Nostri. Początek transmisji z Kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej o 19:00. Zapraszam Marcin Majchrowski. Autopromocja.